Świadczyłem i nie potrafię wytłumaczyć tego fenomenu. Ale jednak tak się dzieje. Hmm, te zapowiedzi śmierci znane są w psychologii właśnie jako, jako municje. Niektóre municje y, mają bardzo spektakularny charakter. Aby przybliżyć to zjawisko, może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 no to czy przyszedł się pożegnać w takim razie? Moi drodzy, takich opowieści, może tak powiem, skrypty jest bardzo dużo. Kontakty z duchami możliwe są nie tylko dzięki wiązonym zdolnościom mediomilnicznym, czy też innym. No, w XX wieku powstały kontrowersyjne dość metody transkomunikacji, czyli typowego nawiązania kontaktu z bytami niematerialnymi poprzez sprzęt elektroniczny.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 niekiedy używają one słów lub nazw znanych tylko im bliskim to jest też ciekawe wszystko zaczęło się w sumie w latach 60 -tych. tutaj tak powiem jak to właśnie się zaczęło przez Konstantina Raudiebiego i Predika Jurgensona oni twierdzili, że na nagraniach dźwiękowych da się rejestrować tak zwane bezcielesne głosy przekazujące często bardzo jednoznaczne informacje